Partek, 2 kwietnia. Radosław Murów Zapraszam na serwis Trójki. Udało się ją odnaleźć. Pytanie, ile uda się odczytać. Eksperci będą analizowali zapisy drugiej czarnej skrzynki Erbasa, który rozbił się w Alpach. Próbowali porwać młodą kobietę i brutalnie ją pobili. porwaczy z Rumunii grozi teraz więzienie. W tym serwisie Trójki także wspomnienia. To był człowiek, takiego nie ma. On był naprawdę ojcem dla wszystkich Polaków. Człowiek, który zmienił świat. Trochę lepszy niż był. I 10 lat od śmierci Jana Pawła II Jej poszukiwania trwały ponad tydzień Jest bardzo zniszczona Śledczy mają nadzieję jednak, że będzie przydatna Udało się odnaleźć drugą czarną skrzynkę Airbusa linii Germanwings Samolot rozbił się w Alpach Drugi pilot miał celowo doprowadzić do tej katastrofy W której zginęło 150 osób Z Paryża Marek Brzeziński Prokurator z Marsylii stwierdził, że druga czarna skrzynka była częściowo spalona. Znaleziono ją w stromym źlebie, który wcześniej już kilkakrotnie przeszukiwano. Zapisane są w niej informacje dotyczące czynności podejmowanych przez pilotów i inne dane techniczne. Prokurator poinformował także o zebraniu ponad 2200 próbek DNA. Wyodrębniono z nich 150 kodów genetycznych. Po ich zidentyfikowaniu zostaną o tym natychmiast poinformowane rodziny, ale oddanie ciała będzie możliwe znacznie później, po zakończeniu całego procesu o czym ma zadecydować specjalna komisja złożona z lekarzy sądowych, biologów, żandarmów, a także przedstawicieli Interpolu. Prokurator potwierdził, że drugi pilot, sprawca tragedii, w ostatniej chwili był przytomny. W dalszym ciągu na miejscu katastrofy trwają poszukiwania wśród skał w bardzo trudnym terenie szczątków ludzkich oraz przedmiotów mogących pomóc w ich identyfikacji. W akcji bierze udział sześć specjalnie wyszkolonych do tego psów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rumunii próbowali porwać swoją rodaczkę, teraz staną przed sądem policjanci z Otwocką Zatrzymali troje porywaczy. Prawdopodobnie chcieli oni wywieźć 24-latkę do Rumunii. Funkcjonariusz zaalarmował jeden z kierowców. Policjanci z Otwocka uzyskali informację od kierowcy, który jechał Krajową 50 o tym, że był świadkiem, jak do czarnego BMW jest wciągana kobieta. Policjanci ustalili, że tym czarnym BMW poruszali się obywatele Rumunii, jak również, że kobieta, która została porwana też była obywatelką Rumunii. Agnieszka Hamelusz z Komendy Stołecznej dodaje, że porywacze szybko udało się zatrzymać. Powiadomili okoliczne jednostki policji, ponieważ wiedzieli również, że prawdopodobnie te osoby będą zmierzały w kierunku granicy i będą chciały te kobietę po prostu wywieźć za granicę kraju. Powiadomili również Straż Graniczną, która pomogła nam tutaj wydatnie przy tych działaniach i strażnicy graniczni zatrzymali ten samochód do kontroli tuż czy samej granicy ze Słowacją. Jak się okazało perwacze wcześniej wyrzucili kobietę z samochodu. Uprowadzona 24-latka odnalazła się w Lublinie. W czasie drogi została dotkliwie pobita i okradziona na Zapastnicy obcięli jej włosy. Troj grążą grożą teraz kary do trzech lat więzienia. Są kwiaty, są znicze i są wspomnienia. O papieżu Polaku na Placu Piłsudskiego w Warszawie gromadzą się ludzie, którzy chcą uczcić pamięć o Janie Pawle II. Dziś mija dziesiąta rocznica jego śmierci. Siadam tutaj w slagu. A na niej? Jan Paweł II napisano. Pamiętasz Ojca Świętego? Byłem za mały, żeby go pamiętać, ale dużo nie wiem. Kim był, kim jest? Człowiek, który zmienił świat. No, trochę lepszy niż był. Bardzo zawdzięczam jego naukę jego nauczanie. To był człowiek, takiego nie ma. On był naprawdę ojcem dla wszystkich Polaków. Dziesięć lat, jak to szybko zleciało. Naprawdę. Brak mi jest bardzo. Za każdym razem, jak był w Warszawie, to ja byłam pierwszy raz... W dziewiątym roku, później tu na krakowskim przedmieściu, byłam za każdym razem jak był. Osoba, która się zapisała w naszej pamięci. Tych wspomnień wysłuchał nasz reporter Paweł Buszko. Jak co roku konfesjonały w kościołach przeżywają prawdziwe oblężenie, katolicy chcą zdążyć ze spowiedzią jeszcze przed Wielkanocą, aby dostać rozgrzeszenie przed świętami, trzeba jednak spędzić w kolejce nawet kilkadziesiąt minut. Wszystko przez to, że wierni zazwyczaj odkładają ten obowiązek na ostatnią chwilę, bo spowiedź do przyjemnych rzeczy nie należy, przyznaje ksiądz Zbigniew Kapoński.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 No, trudno mówić, lubią. Kiedy się siedzi w konfesjonale godzinami, boli kręgosłup. Ksiądz Jarosław Mrówczyński. Człowiek jest zmęczony i psychicznie, i słuchaj, i, słucha, i ten nie rozumie, albo jeszcze próbuje dyskutować. To naprawdę wymaga dużej siły i, i modlitwy. To jest męczeństwo. Zgodnie z przekazaniem kościelnym każdy katolik ma obowiązek wyspowiadać się i przyjąć komunię przynajmniej raz w roku. Właśnie w okresie wielkanocnym. To był serwis trójki. Czas na informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Po raz drugi w historii. Hokeiści GKS-u Tychy zostali mistrzami Polski. Dziś w szóstym meczu finału pokonali JKH GKS Jastrzębie 4 do 1 i wygrali całą mistrzowską rywalizację 4 do 2. A Polki na lodzie nie dały sobie rady. Dziś z Korankami z południa mówią o naszej reprezentacji uczestniczącej w Mistrzostwach Świata Dywizji 2A. Po rzutach karnych Polki przegrały 3 do 4 i po trzech meczach mają jedno zwycięstwo i dwie porażki na awans się nie zanosi. Na razie pewnym krokiem w kierunku finału maszerują koszykarki Wisły Kanpak Kraków. Dziś wygrały po raz drugi z CCC Polkowice. Tym razem 59 do 50 i do awansu potrzeba im jeszcze tylko jednego zwycięstwa. Podobnie jest w drugiej parze. Tam też już drugie zwycięstwo odniosła drużyna Artego Bydgoszcz. Wysoko wygrała z energią Toruń 82 do 57 i prowadzi w playoff również 2-0. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor zajęli piąte miejsce w rajdzie Abu Dhabi Desert Challenge w Emiratach Arabskich, drugiej rundzie Pucharu Świata FIA. Z powodu słabych warunków atmosferycznych odwołano ostatni, piąty etap. Jeżeli chodzi o dobre wyniki, to przypomnę, że Rafał Sonik utrzymał drugą pozycję po wczorajszym y, etapie. Przypomnę jeszcze najważniejsze informacje dnia dotyczące siatkówki. Jacek Nawrącki został nowym trenerem reprezentacji siatkarek. Największe sukcesy jako trener odnosił ze hatów, z którą dwa razy zdobył tytuł Mistrzów Polski. I druga informacja, lepsza od pierwszej, Grzegorz Bociek, u którego w zeszłym roku zdiagnozowano nowotwór układu limfatycznego, poinformował, że według Ostatnich badań wygrał z chorobą i wraca do siatkówki. Już dostał powołanie do szerokiej kadry siatkarzy na 2015 rok. W nocy na termometrach od minus 2 do plus 2 stopni śniegiem sypnie w Karpatach. Jest tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 nawet do 15 cm. Na pozostałym obszarze kraju także opady przelotne deszczu za śniegiem, chwilami także samego śniegu. Jutro będzie odrobinę cieplej niż dziś od 4 stopni w Rzeszowie do 9 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Klub. Przy mikrofonach Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Kłaniamy się. Dziś niezwykła rocznica. 10 lat temu zmarł Jan Paweł II. To o nim i o tym, co miał do powiedzenia w sprawach, z którymi dziś musimy się mierzyć. Porozmawiamy z naszymi gośćmi. A w studiu dr Justyna Melonowska, filozofka, psycholożka z Akademii Pedagogiki Specjalnej, Dobry dr wieczór. Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i redaktor Tomasz Królak, wiceszef Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dobry wieczór. Kłaniamy się. Na początek wróćmy pamięcią do wydarzeń z wiosny 2005 roku. Wtedy świat wstrzymał oddech. wierni gromadzą się w Watykanie na Placu Świętego Piotra. Modlimy się po prostu o siły dla Niego, o to, żeby do końca dał świadectwo. W tym trudnym dla Niego momencie jedyną i najważniejszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest być blisko Niego poprzez modlitwę. Jest tylko nadzieja, że jednak Ojciec się jeszcze raz podniesie, bo jest silniejszy. całego świata do Rzymu przybywają kardynałowie, by na miejscu śledzić przebieg kryzysu zdrowotnego papieża. Papież w ciągu ostatnich kilku dni, jak nigdy dotąd, pokazał światu swoje przesłanie. Stan papieża uległ dalszemu pogorszeniu. Lekarze określają jego stan jako skrajnie krytyczny. Ojciec Święty jest w stanie ciężkim. Tak wynika z oświadczenia wydanego przez rzecznika prasowego Watykanu. Joaquín Navarro-Wals wyraźnie wzruszonym głosem odczytał fragmenty porannego komunikatu. Sytuacja pozostaje ciężka. Wskaźniki biologiczne są złe, tym niemniej papież pozostaje w pełni świadomy i muszę przyznać bardzo pogodny. Drzwi z pierzowej bramy zostały rano otwarte i otwarte pozostają, a to znaczy, że Jan Paweł II żyje. Na całym świecie miliony wiernych w kościołach modlą się w intencji papieża. południe i rano i wieczór, kiedy tylko mamy czas, to się modlimy. Cierpienie papieża może nam rozwiać pewne cierpienia, jakie nas spotykają. Ja myślę, że dla papieża może zrobić tylko jedno. Modlić się, nie budzić takich nieuzasadnionych, myślę, nadziei. Jedyne, co może pomóc, to jest modlitwa i ten ta wiara w cud, jeśli jakikolwiek to w ręce Pana Boga złożyć. Najbliżsi współpracownicy papieża zgromadzili się wieczorem wokół umierającego Jana Pawła II. Jan Paweł II gaśnie pogodnie, powiedział dziś w Watykanie kardynał Andrzej Maria Descur, przyjaciel papieża. Ojciec Święty jest coraz bliżej Boga, powiedział kardynał Camilio Ruini. Jak napisała włoska agencja ANSA, powołując się na źródła medyczne, stan zdrowia papieża jest beznadziejny. Rzecznik Watykanu poinformował, że Jan Paweł II chwilami traci świadomość. Według rzecznika Watykanu papież wypowiedział z wielkim trudem słowa, szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. drodzy bracia i siostry, o godzinie 21:37 nasz ukochany ojciec święty Jan Paweł II wrócił do domu ojca. Módlmy się za niego. per Jak Państwo zapamiętali? Ten czas, bo pewnie każdy z nas nosi w sobie jakieś obrazy, właśnie z tamtych przejmujących, jak słyszeliśmy, dni. No cóż, ja byłem w, w, w pracy, nasłuchiwaliśmy wieści z Rzymu, i później długa, 40-kilometrowa podróż do domu, bo pod Warszawą mieszkamy. To dojmujące poczucie i przeżycie, niebywałe zupełnie pierwsze świece, następnego wieczoru już. Właściwie całe ulica, ulice w świecach i niezwykłe uprzejmości kierowców na ulicach. Zastanawiałem się, z czego to wynika, jaka jest odpowiedź na to pytanie i jak długo to w nas zostanie. To są moje pierwsze refleksje. Zresztą towarzyszą mi do dziś. Los sprawił, że też w drodze przeżywałem ten czas. Byłem akurat w Bratysławie na kongresie, kiedy ta wiadomość się pojawiła o tym, że papież umiera po prostu. Dookoła Bratysława, wieczór, takie no, miasto dość pogodne, mówię jeszcze o piątku. I, i, i, i potem nagle ta, ta wiadomość no dla wszystkich szokująca. Kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, to było zupełnie inne miasto niż się znałem. Miasto pełne ciszy, takiej zadumy. No i też takie przekonanie że stało się coś wyjątkowego i jest jakaś wyjątkowa chwila, z którą, którą trzeba jakoś wyjątkowo przeżyć. Justyna Melanowska? Dla mnie to też był ważny moment i myślę sobie, że on właściwie był um, na tyle ważny, że nie jestem pewna, czy, czy chcę opowiadać. Ja w przeciwieństwie do panów nie mogę powiedzieć, że byłam wtedy w pracy, że coś się działo, coś robiłam. E, byłam wtedy w domu z mężem i z dzieckiem i po prostu zostaliśmy jakby sami z tym momentem. Podobnie jak panowie, patrzyłam na to, co się dzieje dookoła, na to, jak się zmieniają ludzie, jak się zmienia świat i też zastanawiałam się, Jaki będzie dalszy wymiar, czy, czy dalsze losy nas po tym wydarzeniu, ale jakby nic bardziej osobistego nie chciałam teraz mówić na ten temat. Jak się zmieniają ludzie, jak się zmienia świat, właśnie dla wielu z nas to był czas niezwykłych przemian, też postanowień, deklaracji, że nic już nie będzie nigdy takie, jak było przedtem, ale przede wszystkim czas wielkich emocji. No, emocje gasną, to mają do siebie. Pytanie, co pozostało poza ich wspomnieniem? Namacalny dorobek Jana Pawła II jest znany, dokładnie policzony, a nawet zmierzony. No właśnie, to jest 14 encyklik, 15 adhortacji, 12 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich oraz tysiące innych dokumentów i wypowiedzi. Podobno, gdyby na półce, na bibliotece ustawić wszystkie teksty Jana Pawła II, zajęłyby one 3,5 metra, no ale właśnie... Tak często jak wzruszamy się jako Polacy, głównie na wspomnieniu o Wielkim Rodaku, może nawet częściej powtarzamy, że go nie słuchamy, nie czytamy i nie znamy jego nauczania. Dlatego dziś właśnie stawiamy sobie za cel poczytać Jana Pawła II, przyjrzeć się bliżej temu, co do nas mówił i co do nas pisał. Z całego gigantycznego dorobku wybraliśmy trzy zagadnienia, które są niezmiernie ważne z punktu widzenia każdego z nas i całego społeczeństwa. A jak wynika z analizy Centrum Badań i Opinii Społecznej przeprowadzonej na zlecenie Centrum Myśli Jana Pawła II, dla Polaków najważniejszą wartością jest rodzina. Ponad 90% z nas deklaruje, że ma ona pierwszorzędne znaczenie w naszym życiu. Rodzina jest sobą. Jeżeli buduje się na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym, tylko na takim fundamencie można też zbudować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. Jan Paweł II zwraca też uwagę na to, że tak naprawdę społeczeństwo bez rodziny nie będzie istniało. Doktor Monika Waluś, wykładowca teologii. Czasami nam się wydaje odwrotnie, że rodzina ma się podporządkować społeczeństwu, a tak naprawdę społeczeństwo czy państwo według Jana Pawła II ma wspierać rodzinę, bo bez niej padnie. Rozpadnie się kompletnie. Tylko na takim fundamencie można też zbudować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny w wypełnieniu tego zadania. Rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo. Rodzina opiera się na małżeństwie. Wcale mama i dziecko to nie jest idealny typ rodziny, aczkolwiek czasami bohaterski. Z drugiej zaś strony faktem jest, że to małżeństwo jest taką podstawą całej rodziny. Ludzka miłość aż do śmierci musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umilował. Musi tę chrystusową miłość poniekąd uczynić swoją, żeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi. Człowiek się rozwija, mówi Jan Paweł II, dopiero we wspólnocie, dopiero kiedy jest z kimś, kiedy jest dla drugich i z drugimi i drudzy są dla niego. Człowiek nie ma być sam. W liście apostolskim Rozarium Virginis Maria papież pisze... Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumieć. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać. Jaki jest Państwa zdaniem stan współczesnej polskiej rodziny? Deklarujemy, że rodzina jest dla nas najważniejsza, ale jaki to ma związek z rzeczywistością? Tomasz Królak. Deklarujemy owszem, natomiast badania i empirie, to, co w, w, widzimy wokół, wskazują, y, że nie do końca tak się dzieje. To znaczy, w że w werbalnej deklaracji rodzina bardzo ważna, natomiast to, co się dzieje z rodziną, y, no to... No, no nie dzieje się najlepiej. No, kwestia rozkwitu w tym bardzo negatywnym sensie, zjawiska szybkich rozwodów, kwestia deprecjonowania samego aktu małżeństwa, kwestia przygotowania do tego małżeństwa, które się kompletnie w Polsce niestety zbanalizowało. Kwestia tego, o czym tutaj w tym fragmencie przytoczony Jan Paweł II mówił, przerzucania odpowiedzialności z rodzinę na szkołę na przykład i na katechetów. Bardzo wielu katechetów opowiada o takim zjawisku, że no skoro już ta religia jest w szkole, mówią rodzice no to niechże się księża włączą do wychowania. I jest to problem, którego bym nie bagatelizował. Oczywiście mówię wielkimi skrótami, rodzice mają to alibi niekiedy bardzo logiczne i przekonywujące, że muszą zarabiać na życie i to w trosce właśnie o dzieci. Nie poświęcają rodzinie tak wiele czasu, jakby chcieli. Natomiast jeśli deklarują, że rodzice no, jest tą wartością aż tak ważną i najważniejszą w ich życiu, no to tutaj jest niewątpliwe pęknięcie między deklaracjami a, a, a tym, co się dzieje już. 90% przebadanych przez Cebos <głos> uważa, że trwałe małżeństwo powinno pozostać wzorem. No to z tych badań i z deklaracji wynika, że jesteśmy niesamowicie konserwatywnym narodem. Ja bym chciał tutaj trochę w pewnej przynajmniej częściowej opozycji do tego, o mówił pan redaktor powiedzieć o rodzinie, bo oczywiście prawdą jest, że w takim sensie ilościowym rodzina dzisiaj przeżywa kryzys że młodzi ludzie generalnie mają problem z tym, żeby sobie coś zadeklarować, a potem trwale trzymać się tej deklaracji, jest problem rozwodów. Ale z drugiej strony ja bym chciał zauważyć, że jak porównuję taką kondycję, sposób życia, pewną wrażliwość przeciętnej polskiej rodziny z lat 70., bo do tego między okresu sięga moja świadomość, i dzisiejsze, i to tam już gdzie te rodziny są, to mi się wydaje, że one też bywają bardziej dojrzałe, bardziej wrażliwe, że ten na przykład podział obowiązków w wychowaniu dzieci między kobietą a mężczyzn, znaczy kobiety a mężczyzn, ojców i matki rozkłada się dzisiaj zupełnie inaczej niż 23 30 lat temu, że też są bardziej dojrzałe relacje rodziców do dzieci, i chyba też dzieci do rodziców. Innymi słowy, że to dotyczy oczywiście no, pewnej mniejszości społeczeństwa i to jest raczej opis jakościowy, a nie ilościowy, ale paradoksalnie być może też to nauczanie i Soboru Watykańskiego II i, i także papieża o rodzinie, jako o takim, takim miejscu wrażliwości, empatii, solidarności, e, takiego wspólnego dźwigania tych ciężarów, że ono przynosi jakiś efekt. Ja ten efekt widzę. W... Czyli innymi słowy nie jest tak źle, jak chociażby pokazywały te dane o liczbie rozwodów, które rosną. W szerokiej perspektywie statystycznej jest źle, natomiast tam, gdzie te rodziny są, to moim zdaniem one są bardziej dojrzałe, bardziej wrażliwe niż 20 czy 30 lat temu. Z tego by wynikało, że mamy jednocześnie kryzys rodziny i silną rodzinę pani doktor mm. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja myślę sobie, że właśnie pańska uwaga jest bardzo ciekawa. Ona by mnie odesłała w troszeczkę inne rejony. Ja bym pospróbowała nawiązać do tego, co powiedział mój przedmówca. Wydaje mi się, że ci, rzeczywiście mamy do czynienia ze zjawiskiem pewnego, pewnej redefinicji rodziny, zmiany modelu rodziny. To zjawisko, myślę, może budzić w nas pewien niepokój, ale ono ma również bardzo dobre aspekty. Właśnie te, o których mówi pan, to znaczy rodziny są bardziej, można powiedzieć, konsekwentne, bardziej egalitarne. Natomiast z drugiej strony wiadomo, że narasta zjawisko odbierania dzieci rodzinom z niejasnych przyczyn. Cała promocja tak zwanej edukacji seksualnej w szkołach jest właściwie wyrazem etatyzacji i pewnego, tak naprawdę to jest pewna próba rekonstrukcji świadomości społecznej poprzez pracę na najmłodszym pokoleniu, ale mamy też do czynienia z bardzo konkretnymi sprawami, które, które są rozstrzygane przez sądy europejskie. To są to jest oczywiście kwestia matek zastępczych i opłat. Opłat za macierzyństwo zastępcze, które sądy zachodnie dopuszczają, prawda? To jest wielorodzicielstwo. Ja też powiedział, o tym, że dzisiaj bardzo trudno jest być rodziną wielopokoleniową, że jednak taki komfort rodziny wielopokoleniowej, która była 20-30 lat temu, gdzie dzieci mogły na co dzień obcować z dziadkami na przykład, co niezwykle, ja bym powiedział, ubogaca relacje i też pomaga wychowywać. No dzisiaj, kiedy mamy mobilne społeczeństwo, kiedy młodzi ludzie muszą z miasta do miasta, prawda, jechać za pracą, to jest właściwie tylko pewien komfort dotyczący ułamka procent rodzin i to jest też, mi się wydaje, pewien istotny problem. I to też pojawia się problem samotności tych osób, które zostają same. Tak, ale też na przykład samotności młodych rodziców, którzy nagle mają dwójkę, trójkę małych dzieci i, i, i zwyczajnie mają wsparcia na przykład w, w dziadkach, czy w, w, w, w ciociach, które gdzieś tam, prawda, mogą pomóc, które mogą psychologicznie wesprzeć. To jest pytanie, czy to jest kwestia mobilności, pewnych okoliczności, pewnych determinant, które przychodzą z zewnątrz i człowiek jako ze swoją konstytucją wewnętrzną nie jest w stanie się im oprzeć, czy też znowu uprzedzam, drogich Państwa, mówię na skróty, społeczeństwo Egoistycznieje, To znaczy w, w imię e, tego, że muszę pracować, w imię tego, że muszę zarabiać. Kwestia wielopokoleniowości, kwestia opieki nad starszym w domu mnie nie interesuje. Kwestia dłuższego przebywania z młodym pokoleniem, z, z dziećmi mnie nie interesuje, bo mam coś tam in, in, innego do. Mówiąc krótko, czy to jest to fala, która mu, musi nas, że tak powiem, zjeść i pożreć, że jakaś równia pochyła, jeśli chodzi o pewne niebezpieczne tendencje, które się w rodzinach dzieją, czy też coś, czemu można się przeciwstawić, czy też może jak państwo sugerujecie? jest to pewne dobrodziejstwo, które przyszło z nowymi czasami. Myślę, Panie tutaj... redaktorze, o pracy mm. jeszcze powiemy, bo to mm. jest pytanie o to, na ile jest to przymus ekonomiczny, a na ile jest to nasz egoizm. Ale wracając jeszcze do wątku tego, czy rodzina powinna podporządkowywać się państwu, czy to państwo powinno służyć rodzinie i schodząc nieco na ziemię do konkretów dnia dzisiejszego, na przykład sprawa sześciolatków, ale też inne sprawy, z którymi dzisiaj musimy się mierzyć. Zdaje się, że w głosach papieża, w jego publikacjach byłyby odpowiedzi na rozwiązywanie tych problemów. Jan Pał II mówi bardzo wyraźnie, rodzina przed społeczeństwem, społeczeństwo przed państwem. Rodzina jest jakby tym pierwszym miejscem, tym pierwszym doświadczeniem, w którym człowiek staje się człowiekiem, staje się także obywatelem i wszystkie inne instytucje powinny służyć właśnie rodzinie. To być może także wynika z życiorysu, z biografii papieża, który, pamiętajmy, ży żył w bardzo trudnych czasach i dla niego to doświadczenie rodzinne, ten kontakt z ojcem i z matką właśnie pozostało takim podstawowym, być może kapitałem, takim odwołaniem się do jego tożsamości, dr Justyna Mlenowska. Czy Jan Paweł II ma jeszcze jakieś odpowiedzi na współczesne problemy dzisiejszych rodzin? Ja myślę, że ma całkiem wiele bardzo sensownych odpowiedzi. Wie pan, ja na przykład bardzo lubię, kiedy pracuję z młodymi kobietami, powoływać się na taką, taki jego trop, który on podaje w miłości i odpowiedzialności, że właściwie takim dobrym zalążkiem relacji miłosnej jest taka w pierwej taka relacja obiektywizacji, czyli dobrze jest poznać swojego męża przyszłego na takiej płaszczyźnie koleżeńskiej. Jeżeli jest świetny kolegą, dobrym przyjacielem, to będzie również dobrym mężem. Nie zostaniesz zaskoczona. Więc ja bym powiedziała, że u Karola Wojtyły Jana Pawła II jest ogromny potencjał takiej bardzo praktycznej, bardzo dobrej parenezy i czegoś, z czego możemy się uczyć. Tym niemniej są też takie aspekty, które są dyskusyjne. Cieszymy się, że poświęcał tyle uwagi rodzinie. Ja się bardzo cieszę, że bronił jej przed etatyzacją, że bronił jej przed nadmiernym wpływem państwa i nadmierną ingerencją, ale też trzeba pamiętać, że niejednokrotnie i to stanowi pewną trudność dla wielu małżonków katolickich, relatywizował samą funkcję rodziny w odniesieniu do, y, uważał za drugie powołanie po bezrzędności dla królestwa, tak, czyli którą uważał za obiektywną, y, obiektywnie lepszą drogę, pełniejszą drogę do świętości. Mówiąc prościej, lepiej być księdzem czy zakonnicą niż mężem lub żoną. No jeżeli powiedzieć to zupełnie prosto, to, to pewnie tak. Ja, ja, ja Panowie szczerze, się oburzyli. Nie, no, znaczy, Ja nie dostrzegam w nauczaniu i w postawie Anapała II, który od czasów, kiedy był młodym księdzem, kumplował się wręcz, w najlepszym sensie tego słowa, z, z dziesiątkami małżeństw, tego, o czym pani wspomniała, o tej hierarchicznej drodze do świętości. Przypomnijmy, że papież był pierwszym papieżem w dziejach, który wspólnie beatyfikował małżeństwo. Zresztą o tych drogach do świętości małżeńskiej to mówił jeszcze zanim został papieżem, więc to chyba nie do końca... Nie, nie Ale on do końca... to jasność stwierdza w z i w innych tekstach, że tak po znaczy, prostu jest. ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, no, że jakoś tam dorastałem, dojrzewałem i zakochiwałem się w kościele na II i nigdy nie miałem takiego poczucia też, że to jest jakieś mniejsze powołanie i zawsze też widziałem w tym raczej zadanie i też drogę do świętości, taką samą jak, jaką drogą do świętości może być kapłaństwo. Natomiast, ja się z panem zgadzam w natomiast, tej natomiast wydaje mi się, że takim trochę zapoznanym gdzieś, może zmarnowanym kapitałem tego papieskiego mówienia o rodzinie, czy w ogóle o miłości, o relacji mężczyzny i kobiety, we wszystkich tych wspomnianych przez panią książkach, tam jest taki bardzo ciekawy i właśnie w polskim kościele mało spotykany sposób takiego fenomenologicznego mówienia o, o o, o miłości, o, o relacji z drugim człowiekiem, spotkanie drugiego jako ten fenomen, tak? Ja się staję bardziej kobietą, ponieważ spotkałam ciebie mężczyznę, prawda? Ty się stajesz prawdziwym mężczyzną, bo spotkałaś na swojej drodze mnie kobietę. Ja się staję bardziej człowiekiem, bo staję w obliczu Boga, prawda? To jest taki język, który moim zdaniem dzisiaj, zwłaszcza warto by młodym ludziom przypominać, odtwarzać go, pokazując właśnie piękno miłości, taki fenomen miłości, a nie tylko mówić o miłości w kategoriach jakichś tam, prawda, z jednej strony technicznych, z drugiej strony, nie wiem, pewnego niebezpieczeństwa, z trzeciej strony jakiegoś ciężaru, prawda, które na całe życie macie do czegoś zobowiązać ograniczyć. Panie doktorze, tutaj musimy postawić kropkę, przechodzimy do następnych tematów. Ale nadal w klubie trójki, w dziesiątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, rozmawiamy o tym, co miałby do powiedzenia w najważniejszych dziś dla Polaków sprawach, a do takich trzeba zaliczyć pracę, zarabianie, poziom życia, gospodarkę. Ufajmy za tym, że, prowadząc wolny rynek, Polacy nie zaprzestaną utrwalać w sobie i pogłębiać postawy solidarności. Jan Paweł II, orędownikiem wolności gospodarczej. Robert Gwiazdowski, ekonomista. Był jednoznaczny. Na przykład w encyklice Centissimus Annus napisał wyraźnie. Wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów i zaspokajania potrzeb. Najlepszy jest liberalizm. Ale nie taki, który zakłada, że wszystko wolno. Bo klasyczny liberalizm był liberalizmem etycznym. Prawda, że za pracę trzeba zapłacić, ale to jeszcze nie wszystko. Praca to znaczy człowiek pracujący. Encyklika laborem exercens. Ksiądz dr Krzysztof Kietliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam mamy bardzo ważne informacje, iż na przykład człowiek powinien być traktowany w pracy w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Innym takim bardzo ważnym aspektem, na który zwraca uwagę Jan Paweł II, to jest kwestia słusznej płacy. Jeśli więc chodzi o sprawiedliwy stosunek, pomiędzy pracą a płacą, nie można go nigdy dostatecznie określić, jeśli się nie wyjdzie od człowieka jako podmiotu pracy. Ta słuszna płaca to nie jest znowu tylko kwestia samej takiej gołej pensji, tylko to ma wystarczyć na wiele takich aspektów jak kwestia dostępu do służby zdrowia, urlopu. Przypatrzcie się dobrze, zrewidujcie wasz system, system wolnego rynku własności prywatnej, produkcji prywatnej. Bardzo dobrze. Ale dlaczego ten system własności prywatnej, posiadania dóbr, dlaczego on nie służy temu, co jest pierwszorzędnym prawem Bożym, prawem natury, mianowicie powszechnemu używaniu tych dóbr. Dlaczego tylu ludzi żyje w nędzy i ginie z głodu? Zacznijmy od pracy. Z badań Cebos wynika, że dla ponad dwóch trzecich z nas praca jest bardzo ważną wartością, ustępuje tylko rodzinie i dzieciom. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, pisał w encyklice Laborem Exercens Jan Paweł II. Tylko jak to się ma do dzisiejszej polskiej rzeczywistości, do współczesnego konkretu, do zatrudnionych w korporacjach, do młodych ludzi bez zatrudnienia i wyjeżdżających za chlebem za granicę, do tych zostających i pracujących bez świadczeń i ubezpieczeń na umowach śmieciowych. No pytanie retoryczne ma się e, oczywiście nijak. Chcielibyśmy oczywiście, żeby ta, e, to nauczanie Jana Pawła II w kontekście e, wskazań, jak winien wyglądać zdrowy kapitalizm, a mamy to opisane w Centesimus Annus, no, żeby to było respektowane, ale... Ale oczywiście respektowane nie jest, bo tak jak pisał Jan Paweł II o tym, że w marksizmie tkwił ten podstawowy błąd antropologiczny, czyli złe traktowanie człowieka, człowiek jako tylko siła wytwórcza w, w, w pewnej machinie państwowej, tak też jakkolwiek Jan Paweł II bardzo dużo ciepłych słów używa pod adresem systemu kapitalistycznego, no jemu też grożą potworne wypaczenia i myślę, że o, o tym powinniśmy mówić i rozmawiać, bo pożekadło, które stało się tytułem filmu e, ważnego, dokumentalnego, zaróbmy jeszcze więcej, no, staje się taką niepisaną zasadą współczesnego, młodego, polskiego kapitalizmu, który powoduje, że na margines lądują, na marginesie normalnego życia społecznego ląduje wiele, powiedzielibyśmy zbyt wiele ludzi. I myślę, że dzisiaj, gdyby Jan Paweł II żył, chociaż nie lubię takich używać tego rodzaju fraz, że ja wiem, co by papież powiedział, nie wiem. Mogę domniemywać, że bardzo wiele sformułowań z centesimus annus na przykład mogłoby się znaleźć jako jądro współczesnego nauczania Jana Pawła II. To wszystko jest piękna teoria, ale jakoś nie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie tylko piękna teoria, zbyt naiwna dla współczesności. Tutaj pojawiło się w wypowiedziach moich przedmówców i w tym, czego odsłuchiwaliśmy, na przykład nawiązanie do encykliki Solitaire Socialis. Ja chcę powiedzieć, że to była encyklika, która była dosyć ostro komentowana właśnie między innymi za to, o czym Pan mówi, że są tam takie wątki, które są bardzo idealistyczne, a kiedy poddamy tą encyklikę takim testom empirycznym, co spróbował zrobić Peter Berger, jeden z najwybitniejszych socjologów, współczesnych, to ta encyklika nie wytrzymuje krytyki. Przede wszystkim Karol Wojtyła Jan Paweł II był personalistą. I to trzeba podkreślić. To znaczy, że wszystko, o czymkolwiek orzekał, wyprowadzał to z koncepcji człowieka jako osoby. To znaczy, że listonosz jest zawsze kimś więcej niż listonoszem. Politolog jest kimś więcej niż wykładowcą i politologiem i tak dalej. i Tak w każdym... No właściwie jest pytanie, na ile zdaje sobie z tego sprawę i na ile podąża za tym swoim też tym głębszym wezwaniem. Tak? Ale, ale tak jest. Natomiast to, co mnie tutaj zaniepokoiło w wypowiedziach panów, czytam sygnały, że mam się streszczać, ale powiem to, co powiem, bo to jest ważne, to niepokoi mnie takie przeciwstawianie, że mówimy no z jednej strony to ludzie wymieniają dostatnie życie, no ale nie jest tak źle, no bo jednak mówią rodzina i dzieci. Przeciwstają się radykalnie takiemu antagonizowaniu, to znaczy ludzie, którzy ciężko pracują, mają ją prawo do godnego jakby uposażenia czy wynagrodzenia za swoją pracę i powinni mieć w miarę dostatnie życie. Tym bardziej, że staramy się i zasuwamy te wszystkie godziny także ze względu, a nawet przede wszystkim ze względu na to, że to prawo stało się pieczy. przywilejem obecnie. Więc gdyby szukać jakichś takich form pewnej konkretyzacji tej perspektywy, o której mówi Jan Paweł II i też wielu współczesnych psychologów społecznych o tym, że właśnie praca jest tym dobrem społecznym, które trzeba dystrybuować. Pokaż mi kilka takich przykładów. Po pierwsze, w Stanach na przykład rozwija się, czy rozwijał się kiedyś taki model akcjonariatu pracowniczego, w którym a pracownicy jakby z automatu stają się współwłaścicielami swoich y, b, przedsiębiorstw i wtedy ten antagonizm praca y, właściciele zostaje w pewnym sensie w pewnym sensie zatarty, ta praca staje się bardziej trwała. Słyszałem o takich praktykach w Szwajcarii z kolei, gdzie się skraca y, dzień pracy do czterech dni po to, żeby tą pracą się sprawiedliwiej podzielić y, jakby... Wyobraża pan, no, pan sobie, żeby zaproponował pan na forum publicznym takie rozwiązanie ja w Polsce? Ja mówię tylko o pewnych przykładach. Dalej czasach, to, o mówi, to, o czym mówi pani doktor, czyli... Ta płaca rodzinna, czy pensja, którą powinny otrzymywać matki wychowujące mm. rodziny wielodzienną, która jest projektką we Francji na przykład. Zobaczmy, że Francja dzisiaj nie ma problemu sercji. tak naprawdę demograficznego. Dzięki właśnie temu rozwiązaniu, prawda, płacy Ale płacy Francja rodzinnej. też ma gigantyczny deficyt, jeżeli chodzi o budżet i będzie musiała wprowadzać eee, oszczędności. No tak. Także nie. też jest druga strona tego medalu, tak samo jak Wielka Brytania odchodzi od tego sławnego welfare state, z którego przez mm. lata była przecież dumna. I skrócenie tygodnia we Francji, i pra tygodnia pracy we Francji też spowodowało szereg konsekwencji społecznych. Takich Przejdźmy do kolejnego wątku związanego z pracą, bo oto Jan Paweł II mówił tak. Praca może zdominować życie człowieka do tego stopnia, że przestanie on dostrzegać potrzebę troski o zdrowie, o rozwój własnej osobowości, o szczęście najbliższych, czy w końcu o swe odniesienie do Boga. Tak przestrzegał papież w Sosnowcu w 1999 roku. No właśnie, czy my mamy jeszcze przestrzeń na to, aby pracę postrzegać przez większy pryzmat, niż tylko zarabianie pieniędzy? Naprawdę mówiąc, mi się tutaj przypomina po prostu piąty grzech główny, nieumiarkowanie. Ja bym go po prostu nazywała nieumiarkowaniem i tyle. Ale ja bym powiedziała, że wszystko może się stać takim źródłem odciągnięcia naszej uwagi od, od rodziny i od relacji. A kto ponosi odpowiedzialność za popełnianie tego piątego grzechu głównego? System czy kultura, w której żyjemy, czy my sami? Wybierając tak, a nie inaczej. Nie ma rzeczywiście jednej odpowiedzi na to, skąd fundamentalne pytanie, które pan postawił. Bo z jednej strony znajdziemy w takim tradycyjnym nauczaniu Kościoła pojęcie struktur grzechu, czyli takiego przekonania o tym, że istnieją instytucje, które jakby, no, niejako zmuszają ludzi do niegodziwości, do, do jakiejś nieprawości, ale z drugiej strony, no cóż, dramat człowieka zawsze z tym samym dramatem. To jest, jak mówił święty pamięć profesor Tischner, wolność jest dramatem, wolność jest nieszczęstym darem, prawda? Im więcej wolności, tym więcej ryzyka, tym więcej odpowiedzialności, której też nie zawsze potrafimy udźwignąć. O tym też bardzo dobrze Jan Paweł II zawsze potrafił przypomnieć. Ja myślę, że ważny jest też ten kontekst słów, papieża o tym niebezpieczeństwie, pracoholizmu, to jest koniec lat 90. a więc ten czas, kiedy to nasze pokolenie odbudowywało wolną Polskę, to był taki, taki trochę zachwyt, zachłyśnięcie się, ale też na przykład syndrom wyścigu szczurów, który wtedy bardzo mocno nad Wisłą zawitał. Ja mam nadzieję, że dzisiaj już młodzi ludzie są trochę bardziej spokojni, już tego syndromu tak mocno nie widać, jak właśnie wtedy w końcu lat 90., kiedy wszyscy chcieli bardzo szybko ten y, złoty sen o kapitalizmie zrealizować. Temasz Królak. To jest pytanie y, retoryczne, choć fundamentalne, kto mianowicie, oprócz takich dyskusji jak dzisiaj, czy w ogóle mamy do czynienia z tego rodzaju namysłem w, w publicznym krwiobiegu? Czy Więcej, powiedziałbym więcej. Czy po kryzysie gospodarczym, czy po problemach ekonomicznych w Europie i nie tylko, te wszystkie piękne idee, które głosił Jana Paweł II i jemu podobnie, nie brzmią jak ponury żart. Y, w pewnym sensie brzmią jak ponury żart, natomiast jeszcze bardziej ponurym żartem jest to, że europejskie, już nie mówię o, o, o polskiej, ale europejskie gremia nie poświęcają minimum uwagi na to, żeby z tego 27 żeby z tej 27 letniej z Jana Pawła II, niezależnie od wiary światopoglądu, bo to nie chodzi o to, żeby na dzień dobry klękać przed Janem Pawłem II, ale wydobyć najważniejsze rzeczy i zapytać, czy on rzeczywiście ma jakąś receptę, czy by przypadkiem nie ocieramy się o jakieś rozwiązania, które mogłyby być zaaplikowane do dzisiejszej europejskiej rzeczywistości. Natomiast po prostu y, choroba naszych czasów polega na tym, że w imię być może między innymi politycznej poprawności Jan Paweł II został złożony do lamusa pamiątek minionego czasu i nie jest dla europejskich gremiów, na przykład ekonomicznych czy politycznych, socjologicznych konkretnym punktem odniesienia, a mógłby być. A Sławomir mógłby być. Sowiński się zgadza, to no, zapytajmy Justynę Melonowską. Tak, czytałam x y, komentarzy na przykład angielskojęzycznych do encyklik społecznych, czyli pochodzących po prostu z innego kontekstu kulturowego i tamci autorzy zwracali, gdybym miała być ich rzeczniczka, to bym powiedziała, że pewnie ich zdaniem Jan Paweł II poniekąd słusznie trafił do lamusa. Na przykład, jeżeli w encyklice Solicitudo Socjalizm Socialis przeciwstawia sobie liberalny kapitalizm i marksistowski kolektywizm, nazywając jedno i drugie ideologią i mówiąc, że jedno i drugie jest niedoskonałe, to Berger na to pyta, przepraszam bardzo, ale jakby tylko jeden z tych systemów wygenerował głagi, Więc trzeba by jednak cokolwiek tutaj niuansować. I mówi o czymś takim, co wydaje mi się wyjątkowo cenne i to jest ciekawe, bo na przykład Maciej Ziemba mówi w swoich wypowiedziach o nauczaniu społecznym Jana Pawła II, mówi, że to jest cnota papieska, podczas gdy Berger twierdzi, że to jest z kolei zarzut bardzo wyraźny, jaki on by postawił sekundę. Mianowicie taki, taki, taka forma neutralizmu. To znaczy, że Jan Paweł II nie opowiadał się zwykle jasno po którejś ze stron i Berger podsumowuje to, że to jest taka forma neutralizmu, którą on nazywa plug on both your houses, czyli plaga na oba wasze domy, czyli na ten wschód i na ten zachód, że to jest Teraz tego rodzaju... Teraz się nie zgadza. Prosimy, panie doktorze, krótko. Papież bardzo wyraźnie przeciwstawił się ideologizacji zarówno marksizmu, jak i liberalizmu, czyli jakby szukania takiego złotego rozwiązania, czy też takiego królestwa bożego na ziemi, które mieli zbudować No to w końcówce solicytura tak, albo, tak. albo marksiści. Natomiast bardzo wyraźnie... Annus anus poparł instytucje i gospodarcze, i polityczne wolnego świata, pokazując jednak tylko, i tutaj dochodzimy mhm. do, do puenty, że demon totalitaryzmu może się pojawić wszędzie. Przypomnijmy, że demon totalitaryzmu w XX wieku pojawił się tak samo w Rosji Radzieckiej, która nie miała doświadczeń demokratycznych, jak i w Ebulce Weimarskiej, która była państwem demokratycznym. A zatem, mówi papież, w pewnym momencie historia pokazuje jasno, że także demokracja pozbawiona wartości łatwo może się przekształcić w totalitaryzm. Jednym zdaniem. Ja myślę, że tutaj Berger by się z Panem zgodził w tym sensie, że on też wychwytuje z NCG i socjalizm to zdanie, gdzie jest powiedziane, że Królestwo Boże po prostu jest nie z tego świata i że żaden system polityczny tym Królestwem nie będzie. I Berger właściwie mówi o czymś takim, że chciałby, żeby ta myśl społeczna Kościoła szła bardziej w tym kierunku i bardziej rozwijała te tropy, zamiast wchodzić w konkretne, w taką politologię, prawda, czy teorię ekonomii itd. Państwo, przechodzimy. Skoro zaczęliśmy mówić o Janie Pawle II w kontekście zagadnień politycznych, to porozmawiamy teraz o tym. W dziesiątą rocznicę śmierci Jana Pawła II rozmawiamy o tym, czy i jakie odpowiedzi na współczesne problemy miałby Papież Polak, to jest to stwierdzenie, którego pan nie lubi. No, my też go nie lubimy, ale zaryzykowaliśmy. Jesteśmy w środku kampanii prezydenckiej, w tym roku też wybory do parlamentu i to w niezwykle trudnych czasach. Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Jan Paweł II zostawił nam przesłanie, o którym niestety bardzo często zapominamy ze stratą. Poseł Jarosław Gowin. Po pierwsze teza, że polityka musi opierać się na fundamencie pewnych obiektywnych wartości moralnych, musi być służbą, musi być bezinteresowna. Po drugie uczył nas przywiązania do narodowych korzeni, ale jednocześnie pluralizmu, tolerancji. Wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu. Często mam takie poczucie, że my politycy do tego nauczania nie dorastamy, że to jest taki drogowskaz, który wskazuje drogę politykom odwracającym głowę w przeciwnym kierunku. No, to jest chyba dość powszechna i oczywista konstatacja, ale zaglądając jeszcze raz do Badań opinii społecznej. Zaledwie siedmiu na Polaków politykę uważa za sprawę o bardzo dużym znaczeniu. Odwracamy się od spraw publicznych ku własnym sprawom, jak się zdaje. To chyba ma niewiele wspólnego z nauczaniem papieskim i spojrzeniem Jana Pawła II choćby na patriotyzm. Ale wracając jeszcze do tego, co mówił do polityków, naiwnie brzmią te słowa Jana Pawła II o służbie publicznej. Znaczy znowuż naiwnie, jeśli przyłożymy to jak papierek lakmusowy do stanu intelektualnego, duchowego, do stylu uprawiania polityki przez współczesną klasę polityczną. Chcę na to spojrzeć mimo wszystko pozytywnie, to znaczy zajęliśmy się realizowaniem talentów, możliwości, wykorzystywaniem własnych predyspozycji wreszcie w normalnym świecie. I to, że nie interesujemy się polityką tak, jak zapewne interesowaliśmy się w w czasach słusznie minionych, może jest pewnym zdrowym symptomem. Ważne, żebyśmy w czasach, nie wiem, wymagających większego ogólnonarodowego sprzężenia stanęli na wysokości zadania. Myślę, że to jest taki program i projekt minimum. Chciałbym y, trochę tutaj dyskutować z taką oto tezą, że właściwie to nauczanie Jana Pawła II o polityce okazało się pewną mrzonką, że, że puściliśmy je mimo uszu. I no nie, kiedy, ale patrząc ale na konkretę rzeczywistości, nie, nie o rzeczywistości, Gdzie jesteśmy? Jesteśmy dziś 10 lat w Unii Europejskiej. Mamy bardzo dobrą konstytucję, która moim zdaniem dobrze godzi taką tożsamość i wolność religijną ludzi wierzących, a także niewyznających religii. Mamy kraj takiego naprawdę nowoczesnego patriotyzmu, w którym tradycję też łączy się z takim myśleniem otwartym, takiego patriotyzmu jagiellońskiego i wszystko to moim zdaniem zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Jest Pistynę Pistynę. Chcę powiedzieć, skrzywiłam się na takie sformułowanie, że wszystko zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Ono mnie, to sformułowanie mnie ono, mnie, ono mnie złości i myślę sobie, że pewnie nie tylko mnie i myślę sobie, że wielu ludzi miało wiele zasług i że nie wszystko zawdzięczamy Janowi Pawłowi II i myślę sobie, że jakbyśmy tak częściej powtarzali, to mielibyśmy jeszcze większym pędem ludzie, którzy są na obrzeżach Kościoła, by po prostu od niego uciekali. Ja... Więc chętnie to, że tak mm -hmm. powiem, doprecyzuję wiele z tego. Zawdzięczamy Janowi, Janowi Pawłowi II. Jestem przekonany, że gdyby nie on, gdyby niego taka bezpośrednia interwencja, to wchodzenie Polski do Unii Europejskiej trwałoby dużo dłużej. To z pewnością. Nie byłoby moim zdaniem takiego rozsądnego kompromisu konstytucyjnego, który jest pewnym wzorem dla Europy. I też ja myślę, że ten polski patriotyzm gdzieś tam będący blisko polskich tradycji religijnych, nie byłby tak otwarty, yy, tak bardzo właśnie jak powiedziałem, yy, jagielloński. Mówiąc jeszcze o tym nauczaniu, takim politycznym, Jan Pawła II, no, trzeba powiedzieć, że tutaj takim podstawowym dokumentem, takim kredo tego nauczania jest Sandus. I, I trzeba koniecznie powiedzieć o kontekście, w którym się ta encyklika pojawia. To jest rok 1911, kiedy świat właściwie po upadku tego systemu dwubiegunowego staje, staje przed takim wielkim znakiem zapytania, co dalej? W jaką dalej stronę? Czy rzeczywiście, tak jak mówił Fukuyama, mamy koniec historii i teraz już I mamy... się pomyli. Tak, i mamy, że tak powiem, bezkrytycznie naśladować zachód. Czy raczej czeka na zdarzenie cywilizacji, co już wtedy prorokował Huntington? Jak, gdzie mają być chrześcijanie? tutaj papież daje bardzo konkretną odpowiedź. Przede wszystkim, jako chrześcijanie nie mamy budować jakiegoś alternatywnego własnego chrześcijańskiego świata, jakieś własnej chrześcijańskiej demokracji, tylko mamy być odpowiedzialni za ten świat, jaki jest. Mamy w ten świat wejść, mamy rozpoznać wszystko to, co jest w nim dobre i być zatroskani o to dobro. I tak jest właśnie nauczanie papieża o demokracji. No A jak papieś... wejść w no, ten pan... świat, który mamy dzisiaj? Gdybyśmy myśleli, co na przykład wynika z nauczania papieża, jaka lekcja wynika dla tych problemów naszych ze wschodem, no to papież oczywiście mówił językiem Giedroicia. Papież mówił yy, takim językiem, że nie będzie wolnej Polski, dopóki yy, i takiej bezpiecznej Polski, dopóki Polacy nie odbudują relacji z Ukraińcami, z Białorusinami. Yy, I to jest coś niezwykle ważnego. My tego nie dostaniamy dzisiaj, jak łatwo w gruncie rzeczy, yy, no, w jakiś sposób zbudowaliśmy tę solidarność na przykład z narodem Ukrainy i tu znowu wydaje mi się, ta, ta era Jana Pawła II miała swoją jakąś istotną rolę. Bardzo konkretnie, na przykład, co mówi papież. Mi się wydaje, że, że, że jest takie fundamentalne zdanie w Centesimus Anus, gdzie on mówi, że, o którym już mówił pan redaktor, no, nie da się przełożyć nauczania chrześcijańskiego na program konkretnej partii politycznej. Innymi słowy, to są zdaniem taka sugestia, że nie powinniśmy jako chrześcijaństwo jakichś chrześcijańskich partii politycznych z chrześcijaństwem w programie, tylko według naszych poglądów, wrażliwości wchodzić w różne partie polityczne i tam działać na rzecz na godności człowieka, na rzecz, na rzecz sprawiedliwości. To jasne i oczywiste, że konkretnych odpowiedzi na konkretne dzisiejsze wyzwania u Jana Pawła II nie odnajdziemy, ale inspiracji pewnie szukać możemy, na przykład w sprawie tego, co Jan Paweł II myślałby o dzisiejszym polskim kościele, o dzisiejszym polskim kościele hierarchicznym, o episkopacie. Odpowiadałoby to, co się dzieje dzisiaj w polskim kościele Janowi Pawłowi II, Państwa zdanie? Tomasz Królek. To zależy, co pan redaktor ma na Episkopat jest y, szeroki. No, czasem biskupi sprawiają wrażenie, jakby nieco gubili się w, w, w wyzwaniach współczesnego świata. Ale myślę, że bardzo by lubił biskup Parysia na przykład, żeby pewnie Panie, a, Państwo, nie jedną herbatę razem. Pod, tak, tak. Y, y, możemy opierać się na intuicjach, być może nie do końca publikowalnych, tak bym powiedział. I y, y, ja staram się unikać myślenia kategoriami, y, czy dywagacji y, y, y, takimi tropami, kogo papież by lubił, kogo by czytał, kogo by zganił. Y, natomiast mnie się wydaje, y, że tak, no jeśli był ten polityczny, na, wspomniany przez pana doktora o tych katolikach, którzy mogą realizować swoje predyspozycje czy sympatie polityczne w bardzo różnych partiach, bo do tego to się sprowadza. Ja myślę, że papież chętniej spojrzałby na te intuicje, na te oświadczenia i na te głosy, które dzieją się, które mają miejsce w ostatnich latach, mówiące właśnie o pluralizmie, o poszanowaniu dobru wspólnego, o tym, że Kościół nie ma swojej własnej partii i na te, politycznej, aniżeli na te wypowiedzi, z którymi mieliśmy do czynienia na początku lat, lat 90. No ale to było takie sprzężenie, no bo z jednej strony media karmiły nas wróżbami i wierzbami, że nadchodzi państwo katolickie, taki katolicki Taliban. W związku z tym reakcją odwrotną, e, to znaczy to wywołało reakcję w postaci wypowiedzi niektórych biskupów o tym, że tylko partia X czy Y może zapewnić życie wieczne i szczęśliwość. No i no, oczywiście upraszczam, troszeczkę mówię to z przekąsem. E, ja też nie chcę się bawić we wróżkę i y, zastanawiać się, co papież powiedziałby dzisiaj y, polskiemu kościołowi, ale po pierwsze widzę taki wyraźny rys, który zresztą pojawił się w kościele wraz ze śmiercią tak naprawdę na Paweł II, to jest taki rys decentralizacji kościoła. To znaczy, że właściwie od momentu, od y, kiedy y, funkcja y, prymasa została ponownie, że tak powiem, przeniesiona do Gniezna, mamy tak naprawdę rosnące znaczenie biskupów diecyzjalnych i coraz właściwie mniejsze znaczenie tak naprawdę biskopatu, jako pewnego wspólnego, wspólnego forum. To jest zupełnie nowe wyzwanie, nowa sytuacja. Też trudne wyzwanie dla Kościoła, bo wiadomo, że media chciałyby, żeby był jakiś jeden frontman, który szybko i mówi w imieniu całego Kościoła. Ta pewna słabość, ta trudność na przykład było ją bardzo dobrze widać w czasie no, tych wydarzeń w roku 2010 związanych z tak zwanym Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu. Ale ja myślę, że papież generalnie by chyba szedł z tą stronę, to znaczy, że, że jednak potrzebujemy takiego kościoła zdecentralizowanego yy, i takiego kościoła, który właśnie mówi różnymi, różnymi głosami, różnymi doświadczeniami różnych też regionów w Polsce. Ja bym chciała poruszyć nowy wątek, więc jeżeli panowie jesteście tutaj w dialogu, to może... Tak, ja tylko chciałem ogłosić publicznie, to mówię po raz pierwszy, że wiem o pomniku Jana Pawła II, któremu, Janu, któremu yy, który Janowi Pawłowi II na pewno się by spodobał i na pewno mu się podoba. To jest żywy pomnik, tak się nazywa Fundacja Dzieło Nowego mhm. Tysiąclecia. I to jest ten nurt myślenia, to jest ten nurt e, e, pewnych aplikacji tego, o czym mówił, e, do współczesnej polskiej rzeczywistości. Jesteśmy dla drugiego. Jesteśmy po to, żeby pomagać. Jesteśmy po to, żeby wspierać wszelkie dzieła miłosierdzia, e, e, wszelkie dzieła, które mają e, e, na e, celu podnoszenie i e, pomaganie ludziom w różnych kryzysowych i trudnych sytuacjach, o których w tej audycji bardzo dużo mówiliśmy. Niestety, jedno... musimy, niestety musimy kończyć, a jeszcze jedno... Pół zdania. Znaczy, wydaje mi się, że jakkolwiek Jan Paweł II na pewno by cieszył się z tego, że Kościół dzisiaj w Polsce jest coraz bardziej apolityczny, to z drugiej strony myślę, że zachęcałby Kościół do pewnej takiej większej odwagi do wypowiadania się w sprawach publicznych. W ciągu ostatnich kilku lat mi się wydaje, że, że Kościół trochę stracił taką gotowość, żeby na przykład przed kolejnymi wyborami przypominać obywatelom, dlaczego warto pójść głosować, żeby w wielu różnych ważnych sprawach społecznych zabierać głos. Myślę, że tutaj papież by trochę, tak powiem, no, wzywał Panie do tego, do szansę, pani doktor. Ja na początku chcę, chcę troszeczkę się obronić, ponieważ od obu panów dostałam taką przyganę za to, że powiedziałam, Nigdy że być może Jan nieośmieli. Paweł II piłby herbatę z biskupem Rysiem. Chcę powiedzieć, że po prostu próbowałam serdecznie zażartować, odciążając być może taką niepochlebną opinię, która mogłaby się pojawić o polskim episkopacie. Chciałabym powiedzieć, że mamy świetnych biskupów i to był cel tej uwagi. Tylko tutaj małe sprostowanie. Natomiast ja nie widzę tego tak różowo, jak, tak miło jak, pan, jak panowie. Ja jestem bardzo ciekawa. Znaczy dla mnie wypowiedzi polskiego episkopatu, co do których byłabym ciekawa reakcja Jana Pawła II, to są na przykład listy biskupów w sprawie gender. To są, to są niesamowite zupełnie wypowiedzi arcybiskupa Michalika, prawda? To też jest pewna aktywność. Pani doktor, że te, że te te wypowiedzi Jana Pawła II w gender szły na przekór intuicją papieża i jego nauczaniu. Które listy na biskup, temat gender. Biskupów. Tak, biskupów na temat gender. Tak. E, wie pan co, ja myślę sobie, że to był człowiek, który miał w sobie ogromną ciekawość intelektualną, który rzeczywiście poszukiwał i tego tropu rzeczywiście, czy tego tonu w liście biskupów nie znajdujemy. Także tutaj myślę, że byłaby pewnego rodzaju, byłaby pewnego rodzaju trudność. Znaczy z pewnością nie potępiał czegoś, czego nie znał, nie rozumiał, do czego nie chciał się zbliżyć, czego nie byłby w stanie zreferować, a wydaje mi się, że takie stanowisko przeważało w Polskim Episkopacie w tej sprawie. Pewnie nie dowiemy się ostatecznie, nie poznamy ostatecznej odpowiedzi na temat tego, co Jan Paweł II myślałby chociażby o gender, a ja chciałbym jeszcze Państwa zapytać, co Państwo myślą na temat taki, czy Jan Paweł II poza drogowskazami, podpowiedziami w różnych dziedzinach życia, nie zostawił nam też pewnych ciężarów, chociażby w Kościele. No, zostawił nam ciężary niewątpliwe, to znaczy to, o czym już mówiliśmy, no, mamy wolność wspaniałą i upragnioną. Papież na progu tej wolności mówił na mojej e, pięknie, ale zarazem e, mówiło o jej niebezpieczeństwach e, i to, co się dzieje w kościele, czy poza kościołem, zostawił nam cudowny ciężar, mówiący o chrześcijańskiej odpowiedzialności za świat. Przede wszystkim za, za siebie samego, za, za swoją drogę, za, swoją, y, y, za swoje zbawienia, ale w związku z tym, o czym już mówiliśmy, że chrześcijanin powinien przemieniać ten świat taki, jaki jest, nie banalizować jego trudów ale, i wyzwań, ale z drugiej strony ich nie, nie, nie wyolbrzymiać, no zostawił nas ze wspaniałym ciężarem, który mamy i cieszmy się i dziękujmy Bogu i opatrzności, że ten ciężar mamy, że możemy go realizować w wolności, czyli jak być chrześcijaninem w wolnej Polsce. To jest zadanie wspaniałe i odpowiedzialne. W okresie komuny z powodu różnych uwarunkowań myśmy mieli ograniczone możliwości realizowania tego wspaniałego postulatu teraz mamy. W związku z tym cieszmy się. Ja się cieszę, że mój przedmówca może dźwigać tylko tak słodkie ciężary, ciężary, które ja dźwigam. Ja nie powiedziałem, Pani Doktor, że jest to ciężar słodki. Natomiast, że się cieszę, no. owszem, podtrzymuję. No... Ja rzeczywiście myślę sobie, że ten pontyfikat, który jest dla mnie nieprawdopodobnie inspirujący, czy Jan Paweł II bardzo inspirujący jako, jako myśliciel, przede wszystkim jako chrześcijanin, myślę, że, że, że to należy powiedzieć, że w takiej warstwie doktrynalnej wypowiedzi, czy takiego dziedzictwa dla Kościoła budził we mnie ten pontyfikat jednak pewnego rodzaju gorycz i po pierwsze powiedziałabym o tym, że przedwcześnie zostały zamknięte pewne bardzo ważne i żywotne dla Kościoła dyskusje, które zostały po prostu przez niego ucięte. Podałabym tutaj taki przykład, który jest być może niefortunny, chociaż jest akurat bardzo wyrazisty. To jest sposób zamknięcia dyskusji o kapłaństwie kobiet, chociaż naprawdę uważam, że to nie jest nawet najbardziej miarodajne, ale myślę sobie, że w takim kontekście szerokiej dyskusji społecznej można tym przykładem akurat w tym kontekście się posłużyć. Po drugie uważam, że fatalne są takie aspekty jego antropologii, które są po prostu zbudowane na stereotypizacji płci i które sprawiają, że kultura katolicka, powiedziałabym, jest relatywnie bezbronna wobec inwazji gender i ruchów wolnościowych, to jest temat na oddzielną dyskusję. I trzecia rzecz to jest to, że ja jednak y, bym się zgodziła z krytyką Bergera i, i paru innych myślicieli. Cieszę się, że panowie tyle pozytywów potraficie i bardzo dobrze, bardzo konkretnych tutaj wskazać, ale ja mam wrażenie, że jest to często myśl dosyć miałka, która wpada w aporie, gdzie jest y, niejednokrotnie sam sobie papież y, zaprzecza. Powiedziałabym, że nie spełnia jednych... Dobrze, to odciweń. zapytam bez retoryki. Czy znajduje pani, doktor, recepty lepsze? Nie, nie mówię, że papież musiał robić najlepsze, ale czy w, mhm. w obiegu publicznym, w w, w obszarze myśli politologicznej, ekonomicznej, istnieją y, rozwiązania, które proponują rzeczywiście coś takiego, że ok, świat jest w takim i w takim punkcie X, żeby go doprowadzić do punktu Y, idziemy tą drogą. Czy są mm -hmm. takie? Ja bym tutaj odpowiedziała dwoma torami. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale chyba w pańskiej wypowiedzi jest zawarta taka implikacja, że lepiej dać jakiekolwiek odpowiedzi, że dobrze, że Jan Paweł II dawał jakiekolwiek odpowiedzi, nawet jeżeli one nie były wzorcowe czy, czy stuprocentowe. Ja tego nie jestem pewna. I na przykład Berger mówi o czymś takim, że jak zapytano działacza związkowego amerykańskiego, czego oni właściwie chcą, to on odpowiedział more. A na co Berger mówi, kiedy ja czytam encykliki społeczne, to na pytanie, czego bym chciał, odpowiedziałbym less, czyli mniej. Więc Pani to jest doktor, tutaj jedna rzecz. To jest o. temat na inną pewnie audycję. Powiedziałbym, koniec, że konsekwentna myśl koniec... personalistyczna jest odpowiedzią na bolączki społeczne. Norma personalistyczna, która świetnie została wyłożona przez Karola Wojtyłę, Tomasz... jest odpowiedzią na większość bolączek społecznych. Drodzy Państwo, na koniec, na koniec jeszcze chcielibyśmy Państwa zapytać o taką rzecz osobistą pewnie. Jedna najważniejsza myśl z nauczania Jana Pawła II, Jeśli która gdzieś... się ją krótko ująć. Tak. Dla mnie to jest po prostu człowiek jest osobą, a to znaczy, że jest skomplikowaną relacją wolności. Wolność jest środkiem, miłość jest celem, czyli powiedziałbym rozumność, wolność wezwana do miłości. Sławomir Sawiński. Jeśli mam mówić o takim niezatartym obrazie nauczania papieża, to nie jest żaden dokument, tylko pewna sytuacja, rok 1980. 93, spotkanie z młodzieżą na Jasnej Górze. Ja miałem wtedy kilkanaście lat, dookoła, że tak powiem milicja, dookoła stan wojenny i nagle wychodzi papież i tam, gdzie on jest, tam, gdzie on mówi, jest zupełnie inny świat, jest po prostu, jest po prostu wolność. Dla mnie kilkunastolatka to było takie doświadczenie, które zostało na całe życie, znaczy, że zawsze można być wolnym, że zawsze można tej wolności się domagać, że ta wolność jest w nas. I to jest chyba dla mnie najistotniejsze przesłanie, Bądź wolny. To Wasz Dla mnie to chyba to. Mm... Jeśli chcesz znaleźć źródło, to musisz iść pod prąd. To jest hasło, które jest bardzo, czy myśl, która jest coraz bardziej aktualna i w, ona ma szereg odprysków, bo to jest i kwestia Westerplatte, że każdy musi je znaleźć, mhm, i kwestia z Jasnej Góry, że wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają. Myślę, że te słowa są, wydawały nam się bardzo ważne wówczas, ale myślę, że z czasem nabierają coraz większej mocy. Justyna Melonowska, Sławomir Sowiński i Tomasz Królak byli gośćmi specjalnego wydania Klubu Trójki. Dziękujemy bardzo. Marcin Pośpiech i Marcin Gudowski Do usłyszenia. Thank you.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 Żegnamy reklamy. Program trzeci.